Wszechświat Wszechświat jest przepięknym zjawiskiem. Krótko mówiąc, jest energią, która odpowiada na naszą wolną wolę, przy czym przez większość czasu nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie rozumiemy, że możemy decydować o tym, jaką energię wydzielamy, jaką otrzymujemy, a jaką się otaczamy. Nie chodzi tu o zamówienie typu, ta mi się podoba, poproszę. Jest to raczej kwestia naszych uczuć które decydują za nas. Na przykład, jeżeli czujesz się jak jedna wielka chodząca porażka, twoim scenariuszem będzie upadek. Jeśli jednak jesteś radosny i cieszysz się z najmniejszych rzeczy, taką właśnie ścieżką podążysz dalej. świat jest nieograniczony i oferuje nam tak wiele. My jednak wciąż żyjemy w świecie ograniczeń. Może wydać ci się to nieco nielogiczne, kiedy powiem ci, że każe nam się wierzyć, że nie możemy mieć tego, co chcemy, a nawet że możemy stracić wszystko, co posiadamy. To czysta iluzja. Jeżeli zdecydujemy się na uniesienie naszych wibracji, znajdziemy się w miejscu przepełnionym nieskończonym potencjałem. Świadomie zdecydujemy się przyjąć nieskończoną energię, którą wszechświat nam chętnie ofiaruje. Energia nigdy się nie skończy i nigdy nie przestanie istnieć. Kiedy nasze ciało umrze, energia będzie żyć dalej. Wszyscy jesteśmy częścią jedności życia i jesteśmy w stanie przemieszczać się z fizyczności do niefizyczności. Czy to oznacza stratę? Nie, nic wtedy nie tracimy, gdyż wkraczając w niefizyczny obszar, powracamy do naszego naturalnego stanu istnienia. Rzecz w tym, że kiedy zaakceptujemy naszą nieskończoność oraz to, że jesteśmy ze wszystkim jednością. Przyjmiemy w nasze życie nieograniczone możliwości, w tym cuda.